Witamy serdecznie w trzecim odcinku podcastu przystanekpolska.pl Zmieniamy nazwę, bo witamy w emigrantach Chociaż patrząc na skład dzisiejszej redakcji powinniśmy powiedzieć, że witamy w emigrantkach Ale jako jest, że jest to podcast o emigrantach dla emigrantów I od emigrantów nazywamy się emigranci Przyzwyczajcie się do naszej nowej nazwy i naszego nowego logo Możecie nas znaleźć w iTunesie, a także na naszej stronie www.przystanekpolska.pl Kłaniam się nisko w pas Weronika Jasek A z Polski witam nas Z, z Irlandii Karolina Abert. Witamy serdecznie i mamy dzisiaj specjalnego gościa z Manchesteru Bardzo, bardzo serdecznie witamy Martynę Sobol Witam serdecznie Lista obecności w zasadzie sprawdzona Jak zauważyliście, mamy kompletnie nowy portal Zmieniliśmy po raz kolejny szatę graficzną Ale jak przeczytać mogliście w moim blogu Dążymy do doskonałości Chcemy wam przekazać jak najlepszą jakość Jak najlepszy portal I jak najlepszą stronę internetową Mamy nadzieję, że ta forma Mamy nadzieję, że ostatnia także forma Portalu wam się podoba, wam odpowiada. Pojawiły się, pojawiło się kilka nowych, nowych działów. Mamy y, strefę, emigra strefę emigrantów, która jest... Y, to była nasza strefa blogów, ale y, pisana jest w większości przez emigrantów, dla emigrantów, dlatego nazwaliśmy to strefą emigrantów. Mamy strefę emigracji, czyli te wszystkie najważniejsze wiadomości o emigracji. E, no i mamy także emigranci on air, czyli nasz podcast. Przyzwy przyzwyczajcie się do na naszej nowej Nazwy, a ponadto znajdziecie taki, taki dział jak na przystanku. Wszystkie czasem luźniejsze wiadomości, ale równie ważne, bo czas relaksu to także czas dla nas ważny. Przypominam, że jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Google. Śledźcie nas na Twitterze, żebyście mieli najnowsze od nas wiadomości. No i jeszcze tytułem wstępu bardzo serdecznie chcielibyśmy pozdrowić Monikę sokół rudowską z. Norwegii. Monika musiała wziąć krótki urlop od naszego przystanku, bowiem pisze pracę doktorską i na tej pracy musi się, na pracy naukowej musi się w tej chwili skupić i ta praca jest dla niej najważniejsza. Dlatego Moniko, tęsknimy za Twoimi tekstami, to bardzo. Liczymy na Twój szybki powrót, życząc Tobie powodzenia z Twoją pracą doktorską. Trzymamy za Ciebie kciuki, bo praca z Tobą to Wielka przyjemność Wracaj do nas szybko Wiemy, że Monika nas czyta Bo, bo, bo komentuje i lajkuje nasze artykuły Także Moniko, serdeczne pozdrowienia dla, dla Ciebie e, Ślemy do Norwegii e, Pojawiła się także nasza silna reprezentacja Turcji W strefie Migranta. E, pozdrawiamy Joannę i Izabelę I jednocześnie zapraszamy do czytania ich blogów No i tak... E, już na samo, zako samo zakończenie I idą zmiany. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte na naszą nową akcję, ale na razie ani mru więcej o tym, co, co Was czeka. To co, dziewczyny? Eee, wracamy do Martyny. Martyno, bardzo dziękujemy Tobie za spotkanie. Bardzo dziękujemy, że w niedzielny poranek, bo tak nietypowo się nagrywamy w w niedzielę rano. Bardzo dziękujemy Tobie za spotkanie, że znalazłeś dla nas czas. No ja, nie ja bardzo dziękuję za zaproszenie za i rozmowę z Wami, bo jest mi bardzo przyjemny z tej strony. Słów kilka o Tobie, Martyno. Wiemy, że mieszkasz w Manchesterze już od 6 lat. Od tak? 6 lat, tak. Wyjechałam do, do Anglii, jak większość Polaków zatracą. Także osiedliłam się w Manchesterze, jestem tutaj bardzo szczęśliwa. Właśnie jak się mieszka w Manchesterze? Wydaje mi się, że może ludzie, którzy mieszkają w Krakowie, jest podobna sytuacja, bo jest takie stare i nowe miasto, jest dużo kafejek, dużo osób przychodzi, i można poznać naprawdę dużo sympatycznych osób i dużo, dużo kultur z różnych krajów przyjeżdża tutaj. Także jest bardzo fajnie. Um, Martyno, dzisiaj takim naszym tematem przewodnim będzie moda i Modeling, i w ogóle wszystko, co jest związane z, z, z modą Wzięłaś udział w sesji, to nie bagatela, bo wzięłaś udział w sesji dla New Look, prawda? Stałaś się tak. twarzą New Look, w którym to było roku? To było w zeszłym roku, w, w lutym mhm. bodajże Pod koniec lutego był casting, także mhm. udało mi się załapać na, na sesję zdjęciową się nie powiedz, jak zaczęła się ta twoja przygoda, no bo to... Co by tu mówić? Była to pewnie przygoda mhm. życia, prawda? Dokładnie. Casting był w jednym z centrów handlowych w Manchesterze, nie wiedziałam o tym, że organizują taki casting. Znalazłam się tam przypadkowo z koleżankami, umówiliśmy się na zakupy i one mnie w sumie namówiły, żebym poszła, wzięła udział w takim castingu. Ja wzięłam to z przymrużeniem oka. Wie, że dobra, nie, masz, nie ma sprawy, zobaczymy, co się z tego stanie. Także po tygodniu dostałam wiadomość, że zakwalifikowałam się na sesję zdjęciową. Że to od tego wszystko się zaczęło. Gratulujemy. Się. Gratulujemy! Bo to wielki sukces. Powiedz nam trochę o, o, o sesji. Jak wyglądało to od kuchni? Ja przyjechałam dzień wcześniej do Londynu. Zostałam zaproszona do jednego z hoteli, który znajdował się niedaleko od tej, od tej sali sesji, którą mieliśmy zrobioną. Przyjechała do nas taksówka. Było nas oczywiście pięć dziewczyn z Manchesteru. Były, były to dziewczyny z różnej narodowości, które właśnie nie... Byłam zaskoczona, że nie tylko angielki mogły się mm -hmm. dostać na taką sesję. I naprawdę, było bardzo, bardzo przyjemnie nas przyjęli na, na tej sesji. Czuła się właśnie... jak gwiazda? Oczywiście. Bardzo zabawa. Połączenie pożytecznego z przyjemnym, chyba. Naprawdę, bardzo fajnie było. Jak wszystko można było sobie oglądać na telewizji, jak różne rzeczy tam się dzieje. Ta... Rewelacja. E, powiedz mi. Czy i w ogóle na ile potrzeba odwagi, żeby, żeby zgłosi się na taki casting Cały czas musimy pamiętać o, pamiętać o tym, że przecież byłaś emigrantką była, Jesteś Polką, y, która mieszka w Wielkiej Brytanii I cały czas ja mam takie wrażenie, że my Polacy mamy, mamy bariery. Jeśli chodzi o coś, co, co, gdzie musimy się wybić, gdzie musimy się pokazać My wciąż mamy barierę, że o chyba jesteśmy gorsi czy potrzebowałaś tej odwagi? Czy ktoś musiał ciebie naprawdę zachęcić powiedzieć, no, słuchaj, Martyna, ty jesteś dobra, ty, ty, ciebie kocha, kocha, kocha obiektyw, no, dziewczyno, to jest twoja szansa życiowa. Czy ktoś musiał to powiedzieć, czy po prostu sama miałaś to w, w swojej głowie? No, dlaczego nie? Może no. warto sko skoczyć na głęboką wodę. Wydaje mi się, że właśnie znajomi, którzy ciągle mi wmawiają, że, że jednak dobrze wyglądam na zdjęciach, może oni to spowodowali, że postanowiłam pójść na taką sesję mm -hmm. zdjęciową, na taki casting, i Wydaje mi się, że to oni bardziej mnie przekonali i z biegiem czasu myślę, że naprawdę może rzeczywiście mam albo talent, albo jakiegoś nie wiem, farta. Ja ci, ja ci powiem, co ty masz, bo, bo polskie media o tobie, o tobie bardzo szeroko swego czasu pisały i jak jeden każdy pisał, obiektyw kocha tę dziewczynę. No, to, ja to to, to jest po prostu to jest twoja, twoja, twoja uroda, prawda, która na pewno um, urzekła organizatorów tej sesji. Możliwe. Wydaje mi się, że właśnie więcej, większość Polaków powinna uwierzyć w swoje siły i mm -hmm. naprawdę dążyć do swojego celu, bo tutaj w Anglii jest wszystko możliwe. Niezależnie od wieku czy czegoś, co się, co się robi, hobby, które się ma. Naprawdę, jak się ma miłość do, tej, do tego swojego hobby, to naprawdę dążyć do celu. Zrealizować no, no, bo... swoje marzenia. Dokładnie. A powiedz mi, czy, bo powiedziała, że jest to, jest to możliwe, ale yy, Czy to nie jest tak, że na emigracji jest znacznie trudniej realizować nasze marzenia? Ja wiem, może To zależy kto i gdzie próbował Mi się wydaje, że w moim przypadku Wszystko to, co miałam zaplanowane Układa się po kolei Może z, trochę to zajmuje czasu, ale z biegiem czasu Wszystko się, się zdarza Świetnie A powiedz mi tak no Niebywale była to przygoda, yy, przygoda życia Powiedz mi Niewątpliwie, niewątpliwie ym, na, na jakiś czas byłaś bardzo, bardzo. Przez jakiś czas byłaś bardzo popularna. Pojawiałaś się w mediach. W mediach polskich byłaś w, ym, w Pytaniu na śniadanie, prawda? Tak. Ym, pojawiałaś się w gazetach polskich, ale pojawiałaś się także w gazetach brytyjskich. Powiedz mi, jak przyj przyjęłaś tę falę popularności? Na początku bałam się opinii publicznej, ale z jakimś czasem. Przyjemnie było otworzyć gazetę i zobaczyć swoje zdjęcia, albo wywiad ze mną. Także wydaje mi się, że to jest bardzo przyjemne i mam nadzieję, że się na tym się nie skończy. No właśnie, bo teraz to tak doprowadziło mnie do kolejnego tak. pytania. Powiedz mi, czy jest 5 minut w twoim życiu, czy zamienisz te 5 minut przynajmniej na takie pół godziny czy godzinkę? No mam nadzieję, że się coś zmieni, bo właśnie zaczęłam yy, pracować z wami. Tak, później, właśnie po całym New looku, po całej tej sesji zrobiło się, że później trochę cichło, ale. Z biegiem czasu zaczęłam y, przykładać więcej uwagi na, do swojego bloga i może pod tym kątem ludzie zaczęli też znajdować może mnie przez bloga i zaczę, zaczę, zaczęły mnie, za, różne organizacje zaczęły zapraszać mnie na różnego typu i, i, imprezy związane z modą i promowanie ich rzeczy na moim blogu, czy może też y, jako mnie osobę po, y, prowadzącą ich imprezy. Czyli cały czas bierzesz y, udział w modelingu i cały czas jakby rozwijasz się. Mamy, szansę, mamy szansę na Martynę Sobol, taką modelkę pełną gębą? No mam nadzieję. To na razie chyba mi się wydaje, że na razie raczkuje, a mhm. miejmy nadzieję, że się z biegiem czasu to rozwinie. No, no kibiców masz tutaj w postaci <głos> przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób przynajmniej tutaj, tutaj tobie, które są w tej chwili obecne, tobie mocno, mocno kibicują i mocno I za ciebie serdecznie trzymamy kciuki. Zapytam ciebie o tak trochę, mm, czy jest y, taka możliwość, że zdradzisz nam swoje plany na, na przeszłość? Na razie jako tak nie mogę ich zdradzać, bo to miałam z góry, y, poproszono mnie o to. ale. A Znajdą się wkrótce na moim blogu jakieś właśnie imprezy, które, które, byłam, które poprowadziłam. O, czy może też zostałam poproszona jako stylistka do udzielania rad w jednym z centrów handlowych. Rewelacje, Ale mam nadzieję, że także pojawi się to na przystanku, mam, prawda? No mam nadzieję, że No mam i wtedy powiem. ponownie będziesz gościem, gościem naszego podcastu. To, to już mogę Cię o tym zapewnić. Powiedz mi... Pod kolejnym naszym tematem, ale zanim do tego przejdziemy, musimy także powiedzieć o twoim blogu. Powiedziałaś, że coraz więcej uwagi poświęcasz właśnie na, na, na swój blog, który adres, adres twojego blogu to lmartina.blogspot.co.uk. Co możemy znaleźć na twoim blogu? Jest wszystko mianowicie od, od mody przez urodę, nowości, mhm w modzie i trendach. I ostatnio też się znalazły i moje jakieś zainteresowania z samochodami może. I... <śmiech> Interesuje się samochodami? To chyba bardziej mój chłopak A? nie wciąga w jego zainteresowania, także jego hobby się stały też może troszkę moimi hobby też. Mhm. Powiedz mi, czy obracasz się w, w, w polskiej imigracji czy znasz inne Polki także, które, które osiągnęły taki sukces jak, jak ty? Fajnie się trafiło, bo poznałyśmy się parę lat temu z taką Eweliną. Ona mhm. mieszka też w Manchesterze i spotkałyśmy się w pracy w sumie. Później ja zaczęłam swojego bloga, jej się to spodobało, ona zaczęła swojego bloga i przez to wszystko ona zaczęła sobie robić wideo na YouTubie. Ma swój taki kanał y, z modą i też właśnie stała się popularna, przez to dostała później zaproszenie do TVN-u, na chyba Dzień Dobry TVN mhm. to się nazywał tak. ten program. Także też fajnie, że komuś innemu też się poszczęściła i miała taką możliwość do zaproponowanie promowania swojego bloga. Bardzo ja dobrze powiem, bo właśnie. Że każda zwykła dziewczyna ma szansę zrobić karierę. Dokładnie. Że nie, nie jest to, że jednej osobie się udało, a drugiej nie. Także jeżeli ma się tą pasję, to naprawdę rozwijać ją i, i prędzej czy później coś naprawdę się fajnego przydarzy. Ja bym też chciała tym przykładem. Ja bym chciała Cię też zapytać o to, czy fakt, że w Polski, nie tylko w Polsce, ale w światowych magazynach o modzie, widzimy polskie modelki, czy to jest coś, co pomaga, co motywuje, że komuś się już udało, że ktoś wcześniej przetartą szlak? Wydaje mi się, że tak. Nie tylko zagraniczną osobą się yy, poszczęścia. Wydaje, że Pola, wydaje mi się, że Polacy powinni uwierzyć w swoje siły. Naprawdę jest dużo miejsc, w których i, i Polki są szczególnie bardzo Mile widziane na różnych pokazach modych, bo ich uroda jest inna w mm -hmm. porównaniu z, z angielską urodą przynajmniej. A ceni się to, jak Polki tracują, że są wytrwałe pracownice, może że aż tak nie nigdy zdarzono nie Czy na to się nie zwraca? Tak? Bo takie jest moje odczucie, że Polki zacisną zęby, żeby się.. Wy... Po prostu przejdą przez wszystko. A nie wiem, jak to wygląda z, z, z, z innych narodów w Polsce. obserwacje, obserwacje, refleksja na ten temat? Te Polki, które ja poznałam, naprawdę są właśnie tak, jak, jak je opisałaś: wytrwałe i że dążą do swojego celu. No właśnie, to jest zdecydowany mm, atut, atut Polski, polskiej emigracji. Ale przejdźmy do trochę lżejszego y, tematu. Martyno, y, bywasz w Polsce, prawda? Tak, dosyć często. Dosyć często. No właśnie, powiedz mi, jaka jest różnica między polską a, a brytyjską ulicą? W sensie mody oczywiście. Wydaje mi się, że Polacy dużo ściągnęli właśnie z zagranicy, może z Anglii, może z Ameryki, wszystko się kopiuje. Że tam, gdzie ja często przyje, przebywam, jest w jestem w Krakowie, także tam jest wielki przemiał różnego tematu na ulicach, naprawdę. Także wydaje mi się, że Pol Polacy, o, Polki, nie tylko dziewczyny, mężczyźni również dbają o siebie coraz bardziej i to mi się właśnie podoba. Dzięki także takim, takim blogom ja, jak twój, prawda? Gdzie, gdzie możemy, gdzie możemy śledzić, śledzić modę. To co jest tak naprawdę teraz na czasie? Jak się ubrać, żeby się nie przebrać? Wydaje mi się, że ubierać to, czym się najlepiej czuje, czujemy, coś może... Nie mógłbyś to być najnowsze, z najnowszej półki z najnowszego sklepu. Coś może, co mieliśmy przez parę lat w szafie, zestawić z czymś nowym, może zmienić jakąś, jakieś dodatki dokładnie i, i będziemy wyglądać całkiem fajnie. No i to, i to nam polecała Martyna Sobol, nasz dzisiejszy gość w Emigrantach. Martyna, bardzo dziękuję Tobie za spotkanie. Dziękujemy, kłaniamy się Tobie w pas. I jeszcze raz przypominamy o Twoim blogu elmartina.blogspot.co.uk Możemy Ciebie śledzić także na Twitterze, prawda? Oczywiście A twój adresy na Twitterze to? Małpa Elmartina El Martina. Zapraszamy bardzo serdecznie Zapraszamy do czytania blogu Martynę Zapraszamy także do czytania blogu um, artykułów um, Martyna na naszej stronie w, w dziale moda i styl Martynu, trzymamy za Ciebie kciuki Trzymamy Cię też za słowo, żebyś, żebyś no, szła za ciosem Um, i, i, I co? I do usłyszenia pewnie. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo miło, mi miło było rozmawiać z wami. Dziękujemy nadzieję, bardzo. Do następnego zobaczenia. No do zdecydowanie, zdecyd zdecydowanie tak. Martyno do Czekamy usłyszenia. i na wieści o twojej rozwinięci Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że niebawem coś będę głową wam opowiedzieć. No dziękujemy, no, dziękujemy ślicznie. Martyno do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia. Widzenia, tak? Karolino, Ty jesteś psychologiem. Do Ciebie mam pytanie o stereotypy ubraniowe. Powiedz, czy nadal jest tak, że jak ci widzą, tak Cię piszą? Zdecydowanie nadal tak jest. Dlatego, że nasz mózg Odbiera 80% informacji wzrokowych, czyli tak naprawdę to, jak widzimy innego człowieka, zależy od tego, jaką wygląda, jak on wygląda, jaki skubramy, w jaki sposób gestykuluje. I prawda jest niestety taka, że bardzo ciężko jest nam pozbyć się tego stereotypowego myślenia, czyli nie ocenić człowieka po tym, jak go zobaczymy w pierwszym momencie. Natomiast. Ważne jest, żeby nie dać się trochę tym stereotypom wciągnąć. Tak? W artykule, który jest na stronie, możemy przeczytać kilka takich stereotypowych dosyć e, informacji. Tak, która mnie najbardziej jest ta informacja o tym, że 57% bodajże osób, które są depresyjne, mają problemy z zaburzeniami nasztroju, no są dźwiznę. Musimy pamiętać, że te stereotypy no. zmieniły się przez lata, tak? Tak. W latach 80., w latach 70. nosiły się jeansy na skinny, hippie albo zwy zwyczajne proste. Teraz mamy taki wybór jeansów na półkach, że naprawdę to nie jest trudne ubrać jeansów, dobrze wyglądać i na dodatek dobrze się w nich czuć. No właśnie. Więc tak, troszeczkę z cenurzeniem oka podchodzi to coś czukające. Ja też słyszałam, że jak nosi się trampki, to tak jest się albo wiecznie młodym chłopcem, albo jest się wieczną dziewczynką, to też jest takie, taka tęsknota do młodości z kolei, z kolei trampki. No to, i szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, jako trampka, natomiast w niektórych tych stereotypach można znaleźć pewno prawdy, tak? Na przykład, tak. jeżeli jest osoba, która ubiera się w takie bardzo luźne stroje, niedopasowane do ciała, to może to być osoba, która po prostu lubi się tak ubierać i jest jej tak wygodnie, ale z drugiej strony to może być ktoś, kto nie jest za bardzo zadowolony ze swojego ciała, i zamiast, biorąc, podkreślać zalety, najlepsze strony tego ciała, staram się maskować wszystkie wady. I efekt jest taki, że cały jest zamaskowany, schowany przed światem. I to są rzeczy, nad którymi powinniśmy trochę jednak pracować, tak? Tak. Na tym stroje też odbieramy wyraża też naszą postawę i na podstawie tego oceniają nas inni ludzie. Więc możemy do tych innych ludzi wyjść jako osoby, które tutaj zaraz będą... Yy, jakby brać ze świata wszystko pełnymi warstwami, albo możemy być taką postawą uległą, jakby poddając się temu, co po prostu zrobić nami rok. No powiedz mi, wydaje mi się, że tak na emigrację w ogóle w państwach zachodnich jest większa swoboda ym, ubioru, bo podobno już czterolatkowie wiedzą, że dziewczynki powinny chodzić na różowo, a chłopcy na niebiesko ym, ubrani. Natomiast my w Polsce byliśmy tak, tacy chyba do tego przy, przy, przyzwyczajeni, że kto się wyróżnia ubiorem, ten niekoniecznie był akceptowany bardzo często w środowisku. Natomiast tutaj, czy na brytyjskich, czy w ogóle na zachodnich, niemieckich, powiedzmy, nie wiem, tureckich ulicach, my mamy, ko mamy kolor i mamy różnorodność, prawda? Ubioru. Czy jesteśmy trochę bardziej otwarci na odmienność e, ubraniową za granicą? Szczerze mówiąc, to chyba bardzo zależy, tak? Bo nawią nawiązując jakby do tej części, do tego, co mówiłaś o kolorach, to faktycznie. W Polsce zazwyczaj było szaro i szaro było dobrze, a te, co było w krajach y, anglojęzycznych, uznawaliśmy za krzykliwe, dziwne, takie niedopasowane. Natomiast w momencie, kiedy już dojeżdżamy na imigrację, trochę zmieniamy ten styl, y, styl życia, bardziej nam się podoba, odkrywamy te kolory, stajemy się bardziej uważni, ale to jest z jednej strony. Natomiast widać bardzo taką tendencję w Anglii czy, czy w Irlandii, że wiele kobiet, jakby zjeżdżając tutaj na emigrację, zostając w domu z dziećmi, przestaje w ogóle zwracać uwagę na to, co, co ubiera i zostaje przy tych szarościach, przy, przy dresach. Przy tym, co jest najbardziej wygodne, rozciągliwe, bo jakby nie odczuwałem takiej potrzeby, żeby, żeby być tak naprawdę do ludzi, bo siedzą w tym swoim domu. E, w tym swoim takim bezpiecznym otoczeniu. Także to bardzo zależy też od tego, jakimi jesteśmy ludźmi, czy mamy ochotę poznawać nowe rzeczy, czy jest to coś, co najzwyczajniej kręci i chcemy, e, chcemy zobaczyć, jak to wyglądało innych ludzi. A jeszcze, to... jeżeli chodzi o te kolory mhm. te dzieci, to co mówiła Weronika, to faktycznie w Polsce też byliśmy nauczeni, że różowy to dziewczynka, niebieskie to chłopiec, natomiast e, teraz kocardę e, w Norwegii, w ogóle w krajach skandynawskich, Mamy taką tendencję do ubierania bezpłciowego, tak? Tak, znaczy tak. Na pełę, albo dziewczynka na niebiesko, chłopcika na różowo, ponieważ jest taka ta cała wielka batalia o tym, żeby jakby nie uczyć dzieci płciowości. No to, co nie jest też przynajmniej moim zdaniem najlepsze. Natomiast y, jest teraz taka tendencja do dążenia, żeby ubiór nie wyrażał płci, tak? A jest to możliwe? Y ja myślę, że jeżeli będzie dziewczynka, która ma krótko ścięte włoski i ubierzemy ją e, tak typowo na chłopaka, no to jest to możliwe, tak? Natomiast biologii nie oszukamy i możemy ubierać dziecko w sposób nie wskazujący na jego płeć. Możemy mu dawać e, zabawki, które według tych starych stereotypów nie pasują do chłopca bądź też do dziewczynki, ale jednak biologicznych cech płciowych nie zmienimy. Nie zmienimy... E, tego, co zrobiła ewolucja, tak? tak. kobiety są dzisiaj, e, chociaż jesteśmy przebojowe, chodzimy do pracy, nie siedzimy, siedzimy e, często w domu, jednak jesteśmy chociażby z charakteru troszeczkę łagodniejsze, jesteśmy lepsze organizacyjnie, a mężczyźni lepiej sobie radzą w powiedzmy takich rzeczach siłowych, czy w takim mm -hmm. myśleniu bardzo już tak, bardzo logicznym, mm -hmm. tak, analitycznym. Może w ten sposób. I są to pewne rzeczy zaprogramowane biologicznie tak naprawdę, ewolucyjnie, i tak po prostu działa nas nasz mózg i pewnych rzeczy już nie zmienimy, tak? Więc tak. co innego robienie na siłę dziewczynki chłopca, bądź też osobnika bez płci, bo do tego to dąży, a co innego pokazywanie dziecku, że jakby stereotypy są nieważne i że to, że jest dziewczynką, to nie znaczy, że nie może bawić się tą super ciężarówką, tak? Skoro tak. Jej się podoba mi się wydaje, że wszystkim trzeba zachować umiar i nie wpadać w skrajności. Nie jest zbrodnią to, że chłopiec będzie się bawił lalką lub dziewczynka samochodem, natomiast z drugiej strony nie popadajmy w skrajności, nie, nie każmy dziewczynkom bawić się tylko narzędziami, przejeździć autami i nie zabierajmy im lalek, a po na siłę nie dodajmy lalek i nie błysków i nie każmy im być mamami. Natomiast, no mówię, nic nie stada, i możemy skrajności. Tak samo z ubiorem. Można przecież ubierać pięknie, kolorowo. I dziecko jest we wszystkim ładnie. I tak naprawdę to dorośli, które taką rzeczywistość, w której dzieci się często gubią i nie bardzo rozumieją, o to, co tu dorosłym chodzi. Także ja apeluję o u mnie. No, bardzo dobrze. tak bardzo... bardzo... świetnie wyglądać w ogrodniczkach, co nie znaczy, że w tym czasie nie może się bawić akami, bawić tak? A kobiet też może się bawić i to nie znaczy, że wpłynie to jakoś źle na jego, na jego psychikę, na jego dalsze życie, prawda? Tak. Ym, dziewczyny, trochę, trochę przeskoczymy do, do innego tematu, trochę z, z innej beczki, ale to po krótkiej przerwie, dobrze? Rozmawiałyśmy z, z Martyną na temat tak zwanych kreatywnych zawodów, w ogóle na temat modelingu Martyna. Chcę iść za ciosem, Chcę, sama powiedziała, że no dobrze by było, żeby się udało, że my same powiedzieliśmy, że będziemy za nią trzymały kciuki, bo chcemy, żeby się udało, bo chcemy, żeby polskiej emigracji, w ogóle Polakom za granicą się udawało, że my nie jesteśmy tylko dobrze w, w pracy fizycznej, ale w ogóle jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy narodem chyba bardzo inteligentnym, bardzo kreatywnym, takim, który, który, który potrafi zrobić nieraz coś um, z niczego. Dziewczyny, czy... Czy my możemy w tych zawodach tak naprawdę za granicą zrobić karierę? Czy, czy może my taki natrafiamy na takie bariery, na takie przeszkody, których nie jesteśmy w stanie pokonać? A może jest to kwestia lenistwa, że nie chcemy szukać innych prac, że nie chcemy się rozwijać za granicą? A może jest to też kwestia balastu, który przywozimy z Polski, balastu zrezygnowania, balastu takiego, w którym jesteśmy trochę w, w innej pozycji stawiani, w pozycji, że jesteśmy trochę już niżej, nie możemy znaleźć pracy. To, to nic, że jesteśmy wykształceni, to nic, że mamy magistra w kieszeni, to nic, że jesteśmy mądrzy, inteligentni, że coś potrafimy zrobić. My musimy podjąć pracę tak, taką, jaka po prostu za rogiem na nas czeka. Jak to jest z, z, tym, z tą karierą za granicą? Myślę, że Polacy, którzy są dobrze wykształceni i tutaj nie mogą znaleźć sobie pracy w zawodzie, nie, nie mogą robić tego, Mówisz o Polsce. Co, bo, tak, o Polsce. Bo jest trudny rynek pracy w tej chwili. Jadąc za granicę, trochę przenoszą sterownik i myślą sobie, że tam też nie będzie łatwo yy, znaleźć pracy w swoim zawodzie. Poza tym obawiają się, czy faktycznie ich znajomość języka jest wystarczająca. Zastanawiają się, czy dyplom z Polski jest wystarczająco dobry, czy nikt ich nie wyśmieje pokazując taki dyplom i nie zapytają się, gdzie ta Polska w ogóle jest. Wydaje mi się, że to jest takie trochę myślenie jeszcze z poprzedniej epoki. Może też to, że rodzice, którzy nie mieli szansy wyjeżdżać za granicę, nie wiem, się udawało, znaleźć świetną pracę, może też trochę tak obciążają, no wy sposób, Polski sobie myślisz, to możesz tu najwyżej zmywać naczynia tam, kto ciebie tam będzie chciał, by się nie uda, no i to takie trochę negatywne nastawienie. Natomiast w moich odczuciu to jest kwestia tego, że jeżeli chcesz, to możesz. Tylko naprawdę trzeba chcieć, trzeba trochę za tym pochodzić i trzeba mieć świadomość, że kariera buduje się powoli. Nikt odbór, od, yy, zaraz po studiach nie zostanie prezesem wielkiej firmy, yy, Musi zacząć od najniższych szczebli, ale to trzeba konsekwencji i uporu i faktycznie, faktycznie chęci. Karolina jest wasze mhm. zdanie na ten temat, natomiast no wydaje mi się, że Polacy negatywnie siebie postrzegają. Wydaje mi się, że mogliby. Mogliby że dużo więcej. Karolina, jak znaleźć sobie taką siłę i, i, i przepowiedzieć sobie, tak, ja coś znaczę, ja mogę osiągnąć sukces, więc idę za ciosem ja znajdę tę lepszą, lepszą pracę. Jak sobie to znaleźć? Jak... Jak siebie samego zmotywować? Przede wszystkim muszę się trochę oprzeć na tym, co powiedziała Kamila, bo to negatywne postrzeganie to jest jedno, ale pamiętajmy też, że ten stereotyp tego Polaka na zmywaku wykreowaliśmy tak naprawdę sami. Dlatego, że kiedy Irlandia otworzyła swój rynek dla pracowników za granicę, to była jakby najprostsza droga, tak? tak. do Irlandii czy przyjeżdżamy na, do, do Anglii, i zapominamy o tym magistrze, zapominamy o doktoracie i jakby idziemy na ten znowu, dlatego, że to jest ta najszybsza droga, tak? I potem sami niestety mamy do siebie pretensje, że tyle lat studiów, tyle lat praktyk, różnych rzeczy i to wszystko gdzieś zostało, to nasze ambicje, nasze potrzeby, bo zapomnieliśmy o tym w momencie, kiedy zaczynaliśmy to życie zawodowe. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, jeżeli chcemy wyjechać za granicę, to odnośnie takiej wewnętrznej motywacji, to też prawidłowa ocena naszych własnych zdolności. Bo jeżeli chcemy pracować w swoim zawodzie, w innym kraju, a język tego kraju, to będzie angielski, niemiecki, to francuski, nie jest wystarczający, nie jesteśmy na tyle dobrzy, żeby w sposób komunikatywny, jasny i przejrzysty z kimś porozmawiać, to powinniśmy się dwa razy zastanowić, czy na pewno powinniśmy wyjechać. Powinniśmy pojrzeć na ten rynek pracy i zastanowić się, czy tam jest miejsce dla mnie. Jeżeli jest to miejsce, jeżeli wiemy, że mamy szansę, jeżeli chcemy podszkolić swój język, możemy pójść na dodatkowe kursy, musimy sobie wyznaczyć małe cele. Nie, tak jak powiedziała Kamila, my nie od razu wziąć zbudowaną i nie od razu zostaniemy prezesem banku, nie od razu zostaniemy dyrektorem, nie od razu będziemy zarządzali, nas, nie będziemy zarządzali innymi ludźmi. Natomiast y, możemy powoli konkretnie dojść do celu. Jeżeli będziemy sobie wyznaczać takie małe krepy na tej drodze i będziemy je tak konsekwentnie realizować, to pójdzie nam to dużo szybciej i dużo łatwiej, niż wyznaczenie sobie tego jednego, równego, wielkiego celu. Natomiast jeżeli próbujemy przeskoczyć przez za wysoki potek, zwykle nie możemy się z nim zderzyć, to może nam się nie udać i nasza motywacja na pewno spadnie. Natomiast ten mały spadnie, tak? Ja się zastanawiam, czy można się do tego dobrze przygotować już, zanim się wyjedzie. Czy można się przygotować do życia na emigracji, do robienia tam kariery jeszcze z, tu, z Polski. Ja wyjeżdżając z raz, bo miałam też taką przygodę przez rok i pracowałam za granicą. Nie dowiedziałam, jak jest. Wiedziałam, że nie będzie łatwo. Wiedziałam, że jest bariera językowa. Ale ich tam z takim ustawieniem, że jeśli nijaków to uważam, że z rzeczywistością początkowo bywało się trudna, Natomiast e, kiedy pojawiła się szansa, e, chwyciłam ją i udało mi się znaleźć pracę. Zaczęłam coraz lepiej mówić, zaczęłam się lepiej komunikować z ludźmi tam. E, natomiast e, tu też zastanawiać. można się przygotować do wyjazdu. I na ile. I na pewno nie do końca, na pewno nie do końca. Nie możemy się przygotować do, do rzeczy, których tak naprawdę nie znamy, ale możemy się postarać, żeby ten nasz wyjazd, to nasze rozpoczęcie tego nowego życia było właśnie jak najmniej bolesne. Tak? Jeżeli idziemy do kraju angielskiego, to na to kilka miesięcy przed wyjazdem, czy na kilka godzin, weźmy słownik, weźmy stare notatki ze szkoły, Spójrzmy na to, poczytajmy usiądźmy do internetu, pójdźmy do biblioteki, i postaramy się poczytać o tym miejscu, do którego jedziemy, żeby mieć chociażby jakiś tam zarys tego, jakie to jest miejsce, tak? Tutaj też to coś raz podkreślam, że język jest podstawą, jeżeli jedziemy całkowicie bez, bez znajomości języka, w żadnym stopniu, no to też nie możemy oczekiwać, że będziemy atrakcyjnymi osobami na rynku pracy, także to jest taka, taka podstawa. To Więc prawda. Jeżeli od razu nam się nie uda, tak, nie od razu dostaniemy pracę, nie od razu dostaniemy taką pracę, jakbyśmy chcieli dostać. Kwestia jest taka, żeby nie zniechęcać się po, po pierwszej, po drugiej porażce, bo nie ma co ukrywać, jakieś małe porażki na naszej drodze na pewno będą. Ale tak jak powiedza Kamila, kiedy trafia się szansa, trzeba po prostu po prostu cytać. Nie możemy się tego dać, dlatego że jesteśmy tak samo dobrymi pracownikami, jak również z innych krajów. I w momencie, kiedy mieszkamy na Wyspach, wyspy są tak multikulturowe, możemy spotkać tak wiele różnych osób, że po prostu nie możemy sobie wmawiać, że jesteśmy na nich e, To prawda. Dziewczyno, dziewczyny, z, z, zmieńmy temat e, na chwilę, e, bo, ale zostaniemy przy Irlandii. Zostaniemy przy Karolinie, dobrze? Dobrze, dobrze. Celebration of World Cultures. To była impreza, którą organizowałaś, Karolino, prawda? Tak, inaczej ja byłam że cały organizatorów. Tak naprawdę jednostką, która to zorganizowała, to było Information and Support Unit, które działa przy Edmund Trance Center. Information and Support Unit zostało stworzone po to, żeby pomagać emigrantom ze wszystkich krajów. Nie tylko emigrantom, którzy przyjeżdżają z własnej woli, ale także uchodźcom którzy jakby założenia potrzebują tej pomocy więcej. I ta impreza, organizowana już po raz drugi bądź trzeci, tego dokładnie niestety nie pamiętam, miała na celu jakby zaproszenie y, osób, które mieszkają w Waterford, które są z różnych, y, różnych krajów, które tutaj mieszkają i znalazły swoje miejsce, tylko żeby się poznać, żeby y, poznać też troszeczkę te inne, te inne kultury. Co mnie zmartwiło osobiście, to fakt, że mimo jednak reklamy, którą przeprowadziliśmy było bardzo, ale to bardzo mało osób z Polski, Pomimo mimo tego, że naprawdę udało nam się tutaj dotrzeć do tej społeczności, było tak, no, no niestety wyszło jak wyszło. Natomiast było bardzo dużo ludzi z krajów afrykańskich, z Austrii, z, ze Szkocji także mieliśmy przedstawicielstwo, także w miarę, w miarę to się udało no i robiliśmy bardzo różne rzeczy. Mieliśmy piękny e, występ w języku Oromo. E, jeden, e, jeden z panów śpiewał właśnie w swoim narodowym języku pieśni. Oczywiście nikt nie zrozumiał, jak <grym> <natomiast, grym> Jakby sam występ był tak wzruszający, że to było naprawdę coś pięknego. Był fantastyczny występ chłopaków, e, którzy na co dzień mieszkają w pustelu dla uchodźców. czekają cały czas na swoją rezydenturę w Irlandii. I oni grali na, na afrykańskich będnach, a także zapraszali inne osoby do tego, żeby się przyłączyły. Razem tworzyli takie krótkie, parominutowe występy. Były stoiska, były stoiska z różnych krajów, była Szkocja. Yy, było, było nasze polskie stoisko. Yy, mieliśmy bardzo dużo fajnych, folkowych, folkowych polskich rzeczy. Mieliśmy albumy, mieliśmy zdjęcia. Mieliśmy także bardzo bardzo dobre, przynajmniej z tego, co mówili inni, polskie pierożki. W wymarze także staczyło, także tak było ciepłe na cały ten okres, na te całe 3-4 godziny. Było też stanowisko ze z przeszmatami afrykańskimi, było stoisko irlandzkie, między innymi stoisko właśnie Information Support Unit, gdzie można było obejrzeć brosurę, gdzie można było się dowiedzieć troszeczkę więcej, czym się naprawdę y, ta jednostka zajmuje. Jest to szkotki, jest po z różnymi, bardzo smacznymi rzeczami, także ja rozważam <głos> ostatnio y, tak, y, y, pobyt szkocnej. I tak naprawdę wyjazd coś. Jeszcze było to naprawdę bardzo pyszne, takie domowe słodkości. A, słodkości, to dobrze. Mam nadzieję, że Hagisa nie próbowałaś. Bo Hagis, choć pyszny, nie bardzo chciałabyś wiedzieć, co tam jest w środku. Nie, nie, nie. to jest... <grym> a, a by, Były jakieś słodkie rzeczy, ja nie pamiętam, jak to się nazywają, natomiast było bardzo dobre. No i było bardzo dużo gości, tak? Przyszło bardzo dużo osób, żeby właśnie zobaczyć, popytać. To, co interesowało na naszym polskim stanowisku, to przede wszystkim zdjęcia. Mieliśmy zdjęcia z sekretu m.in. na tym zdjęciu był w którym akurat mieszkała irlandzka reprezentacja w piłce nożnej zdjęcia z tym tłum Warszawy, Wydoszczy, Krakowa, także to było jakby chyba takie najbardziej wątpliwe. To Karolina, powiedz, kiedy powtórka z imprezy? Albo podobna tak. impreza? Prawdopodobnie, podobnie, jeżeli dobrze pójdzie za rok, dlatego że pomysł jest taki, żeby odbywało się to zawsze około 20 czerwca, czyli 20 czerwca jest akurat Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Tak. tak. To jest jakby ten dzień, który jest, jest wyznaczony. i tylko dodam, że jakby całość tej imprezy skleiła ze sobą, skleiło ze sobą przemówienie brata Kevina, który jest dyrektorem Information and Support Unit, który bardzo pięknie mówił właśnie o tym, co to znaczy być uchodźcą, co to znaczy być w innym kraju. Sam wyjechał zresztą kilka lat w z Pakistanu, Pakistanu, to było bardzo, bardzo wzruszające. Było także przemówienie, mieliśmy gości z Amnesty International, także myślę, że impreza była krótka, bo były to cztery godziny, ale bardzo, bardzo fajnie się to udało. No i też przybliżyliśmy trochę Polskę innym osobom. Naprawdę było bardzo duże zainteresowanie. Wszystkie pierożki posły i <śmierdzi> także dużo, dużo też wiedziało, gdzie, gdzie na przykład jest Polska, wiedziało wcześniej, jak wygląda nasza flaga, także myślę, że nie jesteśmy już tak nieznani, jak byliśmy kiedyś z nie w Afryce. To bardzo dobrze, to bardzo pozytywny aspekt. Była Irlandia, a w Polsce no nie sposób nie sposób dzisiaj nie wspomnieć, ponieważ podcast nagrywamy 1 lipca, w, w niedzielę, kiedy no, zbliża się finał Euro dzisiaj, wielkimi krokami mecz. Nie sposób nie, nie wspomnieć Euro 2012. Tutaj pierwsze będzie pytanie do, do Kamili i do Polski. Kamilo, jak odczuwacie w Polsce y, falę optymizmu, tej pozytywnej energii? Czy my jesteśmy w stanie w ogóle so, z tą pozytywną energią coś zrobić? W Polsce, Europa to wielkie, wielkie święto. Wszyscy o tym mówią. Polacy się cieszą, mimo że nasza drużyna nie wyszła z grupy, jeżdżą na mecze, kibicują. Na każdym meczu jest Polska biało-czerwoni. Jest to bardzo, bardzo pozytywne, bardzo fajnie się to odbiera. I naprawdę przyjemnie się patrzy na ludzi, którzy się cieszą. Czy możemy zrobić coś z tą energią? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ta energia idzie w świat. Mam nadzieję, że Polacy zaczną być postrzegani dużo lepiej niż do tej pory, dzięki tej imprezie. I organizacyjnie na pewno nam się fajnie to udało i na początku wydawało się, że to może i Ukraina zdominuje całą organizację, no właśnie. tam gdzie odbywa się ten najważniejszy marz, finał. Natomiast wydaje mi się, że tak po ludzku, to kibice lepiej czują się u nas, dobrze się tu bawią. Ja jestem zbyt Bytkoszczy, w Bytkoszczy stacjonowali jedlądczycy, wspaniali ludzie, było ich widać na ulicach, świetnie się bawili, oglądali mecz razem z nami. Bardzo nich deklaruje, że chciałoby tutaj wrócić, już po Europie, zobaczyć nasz kraj, poznać go lepiej. Mówią, że będą polecać wyjazd tutaj swoim znajomym, rodzinom, także mam nadzieję, że rzeczywiście to euro jest takim doskonałym, doskonałym początkiem na to, żeby Polska i Polacy zaczęli być lubiani, bo może rzeczywiście są ocenieni na świecie, natomiast z taką zwykłą z sympatią nie jestem do końca przekonana, a być może to jest dobry początek na na to, żeby na Polska była pozytywnie postrzegana na świecie. Yy, Karolino, czy myślisz, że my zostaniemy właśnie polubieni? Tak jak mówi Kamila, że to może jest za wcześniejsze, żeby powiedzieć, ale czy my zostaniemy polubieni na, na świecie? Ja myślę, że zostaniemy polubieni na świecie, ale pod warunkiem, że właśnie uwierzymy w siebie, to, że nie jesteśmy gorsi, bo jednak jeżeli my mamy o sobie złe zdanie, to to rzucaje na nasze kontakty z innymi. A przede wszystkim to, co jest ważne, to to, że nasz kraj zobaczyli ludzie z innych krajów. Tak? Do tej pory przynajmniej, jeżeli Irlandczycy jechali do Polski, to widzieli tylko Kraków, tak? A to był ten główny taki kierunek urlopowy Irlandczyków, a teraz zobaczyli Poznań, Bydgoszcz, zobaczyli miasta, o których istnieniu pewnie często nawet nie mieli pojęcia i mogli zobaczyć nas od tej innej strony. Nie u nich na emigracji, ale u siebie. To, to, to jakimi jesteśmy gospodarzami. Mogliśmy pokazać siebie z tej najlepszej strony i ja myślę, że to bardziej udało. I to będzie w świat, tak to będzie nas prezentować na pewno. I bardzo dobrze. Tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Aż żal się rozstawać. Naprawdę. Bo, bo mogłybyśmy pewnie tak rozmawiać znacznie, znacznie dłużej. Obiecujemy, dziewczyny, chyba zrobimy tę obietnicę, co? Że obiecujemy spotkać się za dwa tygodnie. Z innymi już tematami. I ja ponownie z gościem. Świetnie, mam nadzieję, że powtórzymy to było i że będzie to już regularnie. Tak, taka mała tradycja. Emigranci za dwa tygodnie. Słyszymy się ponownie. Przypominamy jeszcze i w zasadzie zapraszamy na strony Instytutu Obywatelskiego. Stamtąd mamy kilka, kilka bardzo, bardzo ciekawych artykułów i pozdrawiamy, ponieważ współpracujemy z Instytutem Obywatelskim. Jak zwykle zapraszamy do oglądania wideoblogu Piotra Ogińskiego. Kocham Gotować. Ostatnio pojawiła się przekąska dla studenta, więc jak świetna na, kryzy na, na czasy kryzysu. Jak dopadnie kryzys, a, a kiszki marsza grają... Zobaczcie, co ugotował dla Was Piotr Giński. Zapraszamy Was na naszego Twittera. Przypominamy o Facebooku, przypominamy o Google+. No i bardzo serdecznie dziękujemy Martynie za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiamy Martynę. Zapraszamy na, na blog Martynę lmartina.blogspot.co.uk Kłania się nisko w pas Weronika Jasek Kamila Koczyńska z Polski. Karolina atok z Irlandii. Do usłyszenia za dwa tygodnie w Emigrantach. Mam nadzieję, że tak bardzo babską dzisiaj wcale nie było. Aha i dziewczyny, na zakończenie szybko obstawiamy wynik wieczornego meczu. Karolina? Ja chyba... Ja, Karolina? Chyba Hiszpania. Dobra. Ja Kamila? Myślę, że wygra Hiszpania, chociaż chyba bardziej wolałabym, żeby były to Włochy, także życzę powodzenia obu drużynom. Y... Życzę powodzenia Włochom. To do usłyszenia za dwa tygodnie.